Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Monika, jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję grupie za zaproszenie i że mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak mówiłam, mam na imię Monika, jestem alkoholiczką. Nie piję od 97 roku, od 15 sierpnia 1997 roku, czyli jest to 20, 23 lata. Przyszłam do AA, jak miałam lat 22 i wydawało mi się, że po prostu to nie moja bajka, nie? No ale, ale co się, co się stało, że, że trafiłam w ogóle do wspólnoty? Może zacznę od początku. Kim byłam? Swój pierwszy kontakt z alkoholem, taki świadomy, kiedy pamiętam, jak, jak on na mnie zadziałał, to, to było w wieku lat 12, ja wtedy przy imprezie rodzinnej dostałam kieliszek wina i, i bardzo dokładnie pamiętam jego działanie, ponieważ po prostu jakbym słuchajcie odkryła brakujący element, nie? To był pierwszy raz w życiu pod napięciu i zdjął ze mnie takie przekonanie i taki lęk, że ja jestem jakaś dziwna świata, ja źle się czułam zawsze sama z sobą, natomiast właśnie jak, jak wypiłam wtedy ten alkohol, to, to ja poczułam się dobrze sama z sobą, dobrze poczułam Ten stan bardzo mi się podobał. Natomiast... Jakby tyle, tyle, ile było z reguły. Wtedy jeszcze miałam mało pieniędzy, więc za wszystkie jakie jakie miałam, to, to ten alkohol zdobywałam albo, albo właśnie na imprezach piłam, natomiast zawsze piłam do samego końca. I wiecie, ten, ten stan trwał tak, no trwał w sumie 7 lat, nie? I tak jak na początku alkohol zdejmował mi ten, ten lęk i niedostosowanie do świata, tak potem y, moje picie tak naprawdę potęgowało to, że ja jestem jakaś inna, że coś się ze mną nie tak, y, potęgował y, niepokój i y, y, y, y, no i y, y potęgował niepokój. Natomiast y, y, w trakcie jak się to działo, to, to gdzieś y, no nie myślałam, że ja mam problem z alkoholem, większość moich znajomych piła w podobny sposób, i, I ja piłam zawsze pod hasłem zabawa. Yy, też jak skończyłam pić, to, to było trudno mi się utożsamić z innymi alkoholikami, bo byłam bardzo młoda, nie byłam nigdy na detoksie, yy, nie straciłam pracy, nie straciłam rodziny. Yy, to takie popularne były gdzieś hasła, że, że trzeba to mieć, żeby być alkoholikiem, natomiast ja tego nigdy nie miałam i yy, jakby... No trudno, trudno by było mi się odnaleźć i na terapii, i, i utożsamić z innymi. Natomiast gdzieś wiedziałam, że alkohol jest, jest, jest tym problemem. Natomiast jak do tego doszło, ponieważ piłam tak z imprezy na imprezę pod hasłem, że się bawię, natomiast każde picie, każda kolejna impreza, która... Była z tygodnia na tydzień, nie przynosiła mi już tych efektów odprężenia, tej, tej ulgi, tej zabawy. Po każdym piciu, po każdej imprezie miałam poczucie winy kaca moralnego, czasami nie wiedziałam gdzie się obudziłam, byłam poobijana, posiniaczona, właśnie miałam poczucie winy, kłamałam w domu rodzicom, oszukiwałam. I to wszystko potęgowało mój, mój niepokój. Gdzieś w duszy wiedziałam, że źle robię, natomiast jakby na głos nigdy nie chciałam y, jawnie przyznać się do tego, że, że to jest mój problem. Y, a zawsze też z tygodnia na tydzień, jakby tą obsesję, którą miałam, y, ona wyglądała w ten sposób, że ja wierzyłam w to, że zapanuję nad ilością y, wypite, wypijanego alkoholu. Y, y, przychodził piątek, sobota, ja szłam na imprezę, jak wypijałam pierwszą porcję, to, to, no to już nie było stopnie. To, to już się upijałam. Jak trzeźwiałam, to sobie obiecywałam, że już więcej do tego nie dopuszczę, nie? Że, że po prostu się tak nie upiję. I przychodził kolejny tydzień i, i ten cykl się powtarzał. Nie. Nigdy też nie przyszło mi do głowy, że mogę nie pić w ogóle, nie wyobrażałam sobie czegoś takiego. Natomiast jeszcze w czasie, kiedy piłam, gdzieś wiązałam się z chłopakami, którzy pili więcej ode mnie i gdzieś myślałam, że to jest właśnie mój problem, że ja wiążę się z nieodpowiednimi chłopakami i jak znajdę takiego, muszę po prostu znaleźć lepszego, który nie pije i jak znajdę takiego, no to mój problem będzie rozwiązany. Nie? I los tak chciał, że poznałam gdzieś, stanął na mojej drodze człowiek, który, który właśnie potencjalny kandydat na chłopaka i który nie pił w ogóle i ja przy nim zaczęłam ograniczać swoje picie. Natomiast właśnie było tak, była taka we mnie podwójność, tak? w duszy wiedziałam, że to ja mam problem i muszę ograniczyć to picie, żeby nie stracić tego związku, ale gdzieś na głowę i, i jakby nie przyznawałam się do tego i i twierdziłam, że to musi być teraz facet, który nie pije i, i będzie ok. No i y, jak przy nim ograniczałam to picie, okazało się, że y, facet jest ok, wszystko jest ok, tylko ja się czuję coraz gorzej. Y, taki czas, y, y, przez który y, ograniczałam swoje picie, to było pół roku, kiedy się z nim spotykałam. I słuchajcie, zamiast czuć się coraz lepiej, to czułam się coraz gorzej, przy czym nie do końca udało mi się wykluczyć to picie. Z tego co pamiętam i chciałam pamiętać, to, to tylko cztery razy się upiłam, tak to przez lata pielęgnowałam pamięć o tym, że tylko cztery razy, natomiast jakby przez dłuższy czas z tego okresu byłam w takim napięciu i gdzieś dzisiaj, wiem, no, na głodzie byłam niespokojna, rozdrażniona. To, co jest w Wielkiej Księdze napisane, nie? Jak, jak alkoholik się czuje, kiedy, kiedy nie ma alkoholu. Ja się, ja się tak czułam. Natomiast ym, gdzieś upychałam, nie chciałam widzieć tego, nie? jak ja się czuję, upychałam gdzieś na dno swojej świadomości to, że, że to jest, że ja jestem nerwowa, że się złoszczę, bo też nie rozumiałam tych swoich stanów bo przecież miałam wszystko to, co chciałam. No na tamten moment jedynym moim marzeniem, jakie miałam, to właśnie zbudować związek i jak zdarzył się potencjalny kandydat do zbudowania tego związku, to okazało się, że wcale nie jest dobrze, nie? Tylko ja się czuję coraz gorzej. A może jest dobrze? Właśnie pozory wszystkie zewnętrzne są, są zachowane, a, a ja się czuję źle. I Słuchajcie, taki stan trwał około pół roku. Ja miałam coraz większe wybuchy złości przez to poczucie winy i tak jak mówię, chciałam to zepchnąć na dno świadomości i, i nie widzieć tego. I upycham, upychałam, ale przed taki dzień, kiedy, kiedy się nie dało, nie? I to właśnie było 15 sierpnia, kiedy obudziłam się rano i nie byłam w stanie, w stanie iść do pracy. Ja już wtedy pracowałam i nie byłam w stanie iść do tej pracy, bo miałam bardzo silne stany lękowe i myślałam, że zwariowałam. Poprosiłam wtedy swoich rodziców o to, żeby zawieźli mnie do, do psychiatry. Wiecie, dzisiaj spikerka jest, zaraz nawiążę do piątego kroku, natomiast jakby w tym moim życiu ważne takie elementy tego piątego kroku gdzieś pojawiały się wcześniej, polegające na tym, że, że musiałam ludziom mówić prawdę o sobie, nie? Że musiałam przyznawać się do tej prawdy o sobie. I gdzieś tamten moment, kiedy byłam zmuszona poprosić swoich rodziców yy, przyznać się do tego, że coś się ze mną dzieje, że ja nie wiem co, że, że po prostu boję się I, i, i właśnie też sama przed sobą już nie byłam w stanie udawać, że że nic się nie dzieje, to był taki moment właśnie gdzieś jeden z kilku przełomowych w moim życiu, kiedy musiałam po prostu powiedzieć o sobie prawdę i ludziom, y, którym najmniej miałam ochotę mówić prawdę o sobie, nie, czyli, czyli gdzieś tam swoim rodzicom. Y, natomiast powiedziałam, poprosiłam o pomoc, oni zawieźli mnie do psychiatry i jak ten psychiatra zadawał mi pytanie ja dawałam odpowiedzi na te pytania, to wiedziałam, jaka będzie diagnoza że jestem alkoholiczką, natomiast stało się, przeżyłam wtedy właśnie coś dziwnego. Doświadczyłam wtedy uspokojenia, ulgi, takiego ukojenia, jakie dawał mi alkohol. Nie? I to ukojenie przyszło wtedy, kiedy powiedziałam prawdę o sobie. Oczywiście wtedy nie bardzo byłam świadoma tego wszystkiego, co się ze mną dzieje, dopiero po latach jak wracałam pamięcią do tych wydarzeń, to zobaczyłam, że to był ten moment, kiedy, kiedy jak mówię prawdę o sobie, przyznaję się do prawdy o sobie, przed, wtedy przed drugim człowiekiem, ale też wiem dzisiaj, że i Bóg w tym też był, to, no to, to przychodzi ten spokój, nie? ten spokój taki, którego bardzo potrzebuję, a który po prostu gdzieś jest. Wiecie, Kiedyś usłyszałam takie powiedzenie, że alkoholik to jest taki człowiek, który najbardziej na świecie potrzebuje spokoju, a zrobi wszystko, żeby go nie mieć, nie? I ja na tamten moment po, po przyznaniu się do prawdy osiągnęłam ten spokój chwilowy, a potem przez kolejne lata robiłam wszystko, żeby, żeby go nie mieć. To znaczy. Może tak, uznałam bezsilność wobec alkoholu, poszłam na terapię, terapia wymagała, żebym chodziła do AA, więc, więc poszłam. Natomiast myślałam, że alkohol to jedyny mój problem, chociaż znowu gdzieś tam w głębi serca czułam, że jest inaczej, że ja mam jakiś większy, głębszy problem i nim nie jest alkohol. No i paradoksalnie się nie myliłam, bo jak po latach wróciłam do wspólnoty, a potem zaczęłam pracować ze sponsorką, na krokach, to zobaczyłam, że no, rzeczywiście moim problemem nie był alkohol, on był jedynie symbolem problemów, które są we mnie gdzieś dzisiaj. Tak jak zrozumiałam, tymi problemami jest egoizm, egocentryzm, właśnie koncentracja na samej sobie, ale też lęki, nie? Mam takie dwa podstawowe lęki, które które właśnie zapijałam. Pierwszy to był ten, że jestem inna niż inni, że nie pasuję do tego świata. Nie? I na to był, był rozwiązaniem alkohol. Potem alkohol tak naprawdę zaczął pogłębiać ten lęk, bo ja rzeczywiście czułam się po tym, co wyprawiałam po alkoholu, nie pasująca do tego świata. Czułam się inna niż inni. Nie? I jakby drugi lęk, który gdzieś tam jest, całe życie w sobie noszę, to, to co, co pomyślą inni, nie? I jakby ten lęk, co pomyślą o mnie inni, powoduje to, że, że, że ja muszę to ukrywać. Przybierałam różne maski w swoim życiu i, i, i nie chciałam, żeby ludzie się dowiedzieli, jaka jestem naprawdę. I gdzieś wiecie, takim cudem dla mnie jest niesamowitym program, dlatego że wszystko, co on proponuje jest tym antidotum na moją chorobę, nie, bo ja muszę mówić prawdę o sobie. Jakby ten piąty krok właśnie jest, jest tym lekarstwem, nie? jest jednym z kroków ku wolności. Tak jak, jak powiedziałam, przyszłam do, do AA, natomiast jakby nie czułam się jedną z wielu. Chodziłam, bo musiałam bo tak w kontrakcie podpisałam natomiast długo jeszcze nie rozumiałam swojej choroby i gdzieś zrozumienie przyszło po latach, ja przez 8 lat jak zakończyłam terapię próbowałam żyć po swojemu czyli nie uznałam w ogóle drugiej części pierwszego kroku tego, że, że moje życie jest niekierowalne nie? ja uważałam, że ja tylko jestem bezsilna wobec alkoholu natomiast cała reszta jakby po prostu nie, nie rozumiałam tego i osiem lat życia bez alkoholu pokazało mi, że moje życie jest niekierowalne, ponieważ z roku na rok było coraz większą udręką, a tą udręką byłam ja dla samej siebie i dla otoczenia. Ponieważ już nie było alkoholu, więc nie mogłam na nic zwalić jakby winy za swoje zachowania, tylko miałam kontakt z samą sobą i moje otoczenie też miało kontakt ze mną. Już w tym otoczeniu właśnie już zaczęłam realizować swoje plany życiowe. Wyszłam za mąż, urodziłam córkę. Natomiast y, zobaczyłam też, jakby w tym szukałam rozwiązania, bo też y, ponieważ przestałam pić, y, i czegoś y, odczuwałam czegoś brak. Nie wiedziałam czego, nie? Coś, co, coś mnie nosiło, za czymś tęskniłam. Miałam jakiś niedosyt. Dzisiaj, jak to nazywam, no, to, to była ta pustka duchowa, nie? Którą, którą jedynie mogę wypełnić duchowością. A ja próbowałam właśnie związkiem, macierzyństwem, pracą. No i jakby to nasycało tylko na chwilę, a potem znowu był brak. I wiecie, przez, tak przeżyłam 8 lat życia i z roku na rok, tak jak mówiłam, czułam się coraz gorzej. I jak trafiłam ponownie do wspólnoty, to właśnie w momencie, kiedy chciałam iść po, po alkohol lub zabić się nie? i przyszła trzecia myśl i ci na meeting tam chodzą alkoholicy, którzy się nie chcą napić I, i wiecie, ja poszłam za tą myślą i wtedy tak naprawdę, to było prawie 16 lat temu, Wtedy tak naprawdę ja poczułam nie. Poczułam tą przynależność. Poczułam jedno z drugim alkoholikiem, odnalazłam swoje miejsce we wspólnocie i poczułam się uratowana. I też doświadczyłam czegoś takiego, że jak mówię o sobie, prawdę, to, no, no to na tamten moment czuję ulgę, nie. I jeszcze długo trochę czasu minęło, zanim zaczęłam realizować program. Gdzieś program przez, przez kroki przeszłam dopiero z piątą sponsorką. Trochę to było tak, że nie było tych kobiet sponsorujących te 16 lat temu. Program wtedy też był inaczej przekazywany i, i, i po prostu nie mogłam przez nie przejść. 6 lat temu postawiłam kroki ze sponsorką i wtedy właśnie um, wtedy coś we mnie się wreszcie zmieniło. Gdzieś właśnie dotarłam do przyczyn swojej, swojej choroby. Przede wszystkim gdzieś odkryłam, że, że istotą też choroby jest ta pustka duchowa, nie? A pustka duchowa z kolei wynika też z, z moich wad charakteru, które poznałam w kroku czwartym. Gdzieś Wyznałam je w kroku piątym. Jak przechodziłam przez program ze sponsorką na tamten czas 6 lat temu mimo tego, że miałam już 18 lat abstynencji, byłam gotowa jedynie zobaczyć to, że właśnie istotą moich błędów jest egoizm, egocentryzm i, i nieuczciwość. I wiecie, pamiętam jak wychodziłam po piątym kroku od swojej sponsorki to w ogóle też nasłuchałam się o tym, jaki niesamowity jest ten program i te kroki i jakie niesamowite efekty daje i takie miałam wyobrażenie, że po prostu coś niesamowitego się musi stać, nie? Jakiś wow. Tak naprawdę, wiecie, miałam takie oczekiwanie, że znajdę jak, jakiś zamiennik za, za alkohol, za substancję. Nie? Natomiast tutaj po prostu po tym piątym kroku przedspokój. spokój. Przyszedł spokój ducha i spokój umysłu. I, i to było doświadczenie, które, które miałam. Ja ponownie kroki z kolejną sponsorką przeszłam rok temu ponieważ dzisiaj wiem, że tak jak wtedy część mojego ego została rozpracowana, zobaczyłam tę istotę swoich błędów w postaci egocentryzmu, egoizmu, jakby wyznam ją drugiemu człowiekowi, dużo w moim życiu się zmieniło, to jednak nie odkryłam, nie dotarłam do tej warstwy, która, która, za którą są odpowiedzialne lęki I, i gdzieś to się stało dopiero w zeszłym roku. Gdzie właśnie zobaczyłam, zobaczyłam, że istotą moich błędów właśnie jest ten lęk, że jestem niewystarczająco dobra. I tak naprawdę ja na ten lęk całe życie piłam. Wiecie, zanim, zanim odkryłam ten lęk przechodząc przez kroki po raz, ponownie, po, po raz kolejny mia, miało miejsce takie wydarzenie. Ja byłam na warsztatach w styczniu, warsztatach duchowości i duchowości 12 kroków przez alkoholików organizowanych i wchodziłam na tą salę, na sali było gdzieś tak setka osób, a ja miałam takie właśnie przekonanie, że kurczę, że znowu jestem inna niż inni, że ja nie pasuję do nich, nie? znowu ta izolacja, że ja mam, ja, ja znowu nie miałam jakichś efektów po, po tych krokach. I druga myśl mi towarzyszyła, że, on, że muszę to ukrywać, nie? że inni się nie mogą dowiedzieć o tym, że, że ja, ja się tak czuję, co ja myślę, nie mogą się dowiedzieć prawdy nie? I, to, i to potęgowało o kolejny, kolejny lęk. I wyszłam z tych warsztatów i znaczy nie uświadamiałam sobie tego, tylko po prostu ja tam się fatalnie czułam, potem jak zaczęłam yy, modlić się i jakby robić obrachunek sobie, o co chodzi, nie? Co, się, co się tam wydarzyło to właśnie dotarłam do, do tych dwóch lęków yy, i gdzieś modliłam się o uwolnienie od tych lęków. Zobaczyłam też, że jestem nieuczciwa, że jakby yy, wadą, która tutaj też gra rolę, to jest ta nieuczciwość i modliłam się do Boga o to, o, żeby odebrał mi ten lęk i, i tą wadę. I jakby w, w kroku czwartym modlitwą przy odebraniu lęku jest właśnie... Yy, takie sformułowanie, żeby Bóg objawił mi, kim chce On, abym była, nie? I skoro tam wadą była nieuczciwość, to, to sobie, no to jakby odpowiedzią, kim Bóg chce, abym była, no to, żebym była uczciwa i że ludzie jakby muszą znać prawdę. Nie mogę ukrywać tego, tego kim jestem, co czuję, jak myślę. Nie mogę być nieuczciwa, nie? I, i to paradoksalnie mnie, mnie tak naprawdę wyzwala. Wiecie, tutaj w kroku piątym, w rozdziale w zasadzie Wielkiej Księdze, gdzie jest krok piąty opisywany, są takie słowa, że po pierwsze, w tym kroku piątym odkrywam przed drugim człowiekiem Bogiem te przeszkody stojące na drodze mi do kontaktu z Siłą Większą, nie? Gdzieś. Ta pustka duchowa też wynikała z tego, że ja nie miałam kontaktu z siłą większą, a ten kontakt był zerwany poprzez, z mojej strony, bo siła większa cały czas jest obecna w moim życiu, tylko ja nie mogę jej doświadczyć poprzez ten swój egoizm, egocentryzm i jakby poprzez lęki, które, które są, które odczuwam. I dla mnie tutaj, teraz nie mogę jakoś znaleźć tego fragmentu, mam przed sobą wielką księgę, ale tego nie widzę. Tam jest takie zdanie...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 doświadczeniem, nie? Bo ja miałam różne wyobrażenia na temat tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Natomiast tutaj jest wyraźnie napisane, że to, co się dokonało w kroku piątym, w rozmowie z drugim alkoholikiem, w wyznaniu jemu swoich wad, charakteru, w tym, w tym wszystkim, w, tej, w tych całych okolicznościach był Bóg, nie? I yy... I to było właśnie takie odkrywcze i nowe doświadczenie i z jednej strony tak dające do myślenia, że Bóg nie jest taki, jak Go sobie wyobrażałam, nie? że On jest czymś, czymś innym, nie, jakąś taką siłą, energią, do której wcześniej nie miałam dostępu. Bardzo też ważne dla mnie w kroku piątym jest tutaj właśnie mam podkreślone zdanie, że robiona w samotności samoocena jest niewystarczająca i gdzieś jest takie moje doświadczenie, że bez jednej sponsorki i drugiej ja nie byłabym w stanie zobaczyć tych wad w sobie i odkryć ich, nie, że ja po prostu do tego potrzebuję drugiego człowieka. Wtedy zaczynam, nawet jak wypowiadam to, co już wiem, to inaczej to brzmi. Jeszcze zaczynam widzieć i słyszeć siebie z innej perspektywy. Że gdzieś dla mnie kontakt z drugim człowiekiem, pomoc drugiego człowieka, to, że do niego mówię, właśnie jest tą obecnością siły wyższej, też w moim życiu. I jakby, bo już czas mi się kończy, na zakończenie chciałam powiedzieć, że. To, co już mniej więcej wcześniej trochę wspomniałam, że jakby naturą, istotą mojej choroby właśnie są te lęki, tajemnice, które mam i antidotum na te lęki i na moją chorobę. Między innymi właśnie jest krok piąty, który, w którym wyznaję te, te swoje tajemnice Gdzieś przełamuje i lęki i, i, i ludzie mogą zobaczyć, jaka, jaka jestem naprawdę. Dziękuję.